Paszwa. <laughs>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 A wiesz, że pierwszy odcinek był dwa lata temu. Wiesz, nie, dwa, dwa to nie lata, nie być dwa. Tak, dwa lata temu. Wyszły. Dwa lata? Tak. Mów się wydawało, okay. że wcześniej. A już ci chciałem pocisnąć, jeżeli chodzi o czasówki, To też my się znamy dwa lata, więc nie mogłeś cztery lata temu. Więcej. Prawie <śmiech> trzy będą. Nie, no dwa lata. Będą dwa, prawie trzy. Dwa z kawałkiem, no. Będą prawie trzy. No. Dwa i pół roku. No, nieważne. Moja racja jest mojsza, najmojsza. Dzisiaj przy mikrofonach są.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 E, szukać jakiejś lepszej pracy. I ja to podsumuję tylko jedną rzeczą. Trzeci odcinek pierwszego sezonu Black Mirror. Kto widział, to będzie to jest, wiedział. To jest rzeczywistość topes w tej chwili już. Nie chcę w takiej żyć. Mm, there is a way out. Nie Na szczęście. W Ale jak to się spopularyzuje? Tak, możesz zostać Teodorem Kaczyńskim. Był trzeci?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 to po prostu przypomnę ci moją cyberpankową kampanię w Górpsie, którą dwa lata prowadziłem. Ja to... Przestań drażyć tą kotkę z pancerzu wspomaganym. Okej. Okay. Znowu abstrahujemy. Jakie, jakie chuje? Jakie co? Abstrahuj co? A to już jest ten trademark, tak? Ehm, w związku z tym, że mamy taki temat dzisiaj odcinka, jaki jużśmy żeśmy wspomnieli, może zaczniemy z grube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 A jakbyście mieli ciekawsze tematy, to byłby szybciej. Ale ty... Nie pierdol. Szodzio, naprawdę, co ja mam powiedzieć? A co ja mam ci powiedzieć o futurystycznych tych? Ja wiem, to też czeka na odcinek o Sailor Moon. Będę. Szczerze? O, następny szczerze? Następny dajemy? O kurde, szczerze o Sailor Moon bardzo chętnie. Możemy o, magical, magica magical Girls następny Najlepszy? Dajemy? Nie, nie, na takim Magical Girls, samo Sailor Moon. To, to ma tyle już lat,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 To są wszystko domysły, stąd na przykład właśnie ten kult religijny, który niestety w filmie był bardzo pomacuszemu potraktowany, w manze ma dużo, dużo więcej do powiedzenia. Ale weź pod uwagę, że w filmie nie było do połowy i połowy. Oczywiście, anime, że nie było. Połowy nie było, manga liczy prawie 1800 stron, więc nie da się tego w dwóch godzinach opowiedzieć, nie? A i tak zrobili niezłą robotę. A ja widzę tutaj to, wiesz, że na pełnej kurwie, Emiot masz przejebane. Uwielbiam Akira, Akira jest super. Co chcesz jeszcze wiedzieć?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 Mamy zabawę z różnego typu lekami, tak? Substancjami U, psychoaktywnymi. Powiedzmy zabawę, tam są dzieci, które wyglądają jak osiemdziesięciolatki. Tak, w cudzysłowie zabawę, U. tak. Mniej tu jest zdecydowanie jakichś takich rzeczy elektronicznych, jest bardziej tutaj kwestia rozwijania zdolności tych parapsychicznych.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 Aż nie, już nie, przeszły nie. na samochód. To jest takie straszne. <coughs> Okrotne. No dobrze, ale czy możemy coś jeszcze znać o Triganie? Bo ja ze swojej strony już zupełnie nic. Trigan. No, Trigana bardzo...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 Też. Może lepiej nie wchodźmy. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? <głos> I z The Fish. <głos> no. I jeżeli chodzi o westernowość, to myślę, że możemy też tutaj w troszkę bardziej. E, troszkę inną wizję przyszłości przedstawioną przez Japończyków, czyli Cowboy Bebop przedstawić. Cowboy Bebop, tak. Kurczę, a jak tam też było, to nawiązać. Tam było wdrościć. bardzo dużo westernów. Aniu, Aniu, co, co mówisz, dlaczego wczesnę ją Chciałabym zrobić płynne przejście, że jak Madhouse, to Vampire Hunter D, ale możemy lecieć Cowboy Ale to nadal jest pokrewne, oczywiście. To lećcie BeWopem. Topes, ty jesteś ekspertem. Jeżeli chodzi o Cowboy tak. No to jeżeli chodzi tutaj właśnie o to przedstawienie przyszłości, no to można powiedzieć tylko tyle, że...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 Coś wam się jeszcze ciekawego rzuciło, jeżeli chodzi o świat boja, Ja też korporacje, też, też wojsko, syndykate zbrodni, czyli znowu mamy cyberpunk. Aż tak bardzo tam cyberpunku ja, ja przy, osobiście nie, nie czułem. Nie czułem tam cyberpunk, ja tam czułem SF, ale takie SF drogi można powiedzieć.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 Jego okay. ledwo liznałem. ludzie! Ej, coś od siebie, co? Ja tak sam mm. będę gadał. Emiot. No, wizja przyszłości wizja i przyszłości, tak według Japończyków. Wizja przyszłości Japończyków była taka, że będziemy latać na inne planety, a Emiot. zamiast jeździć ciężarówkami, będziemy latali no ja sobie holownikami kosmicznymi. Myślałem, że się Emiot tutaj bardziej rozwinie. Hmm. Też byłem przekonany. Ja również. O. rozczarowałeś nas! Emiot się nie przygotował! Eee. za chwilę wyjdzie, że ja jestem lepiej przygotowany do tego odcinka niż wy wszyscy, co twierdzicie, że jesteście przygotowani. Nigdy tego nie twierdziłem. <śmiech> Oni tak uważali. Ja mam, ja mam nawet niestety dowód, na, w którym Fenek pisał, że jest nieprzygotowany do odcinka. <śmiech> Dobrze, to teraz ja wjadę, jak nikt nic nie ma do powiedzenia, bo już... Więc teraz na pełnej K wiedzie Ania z Vampire. No, na Jeden, jedzonej i... prostytutce wchodzi ona cała na biało. What?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 E... Powiem tak, ja niż ten nowelek, ale widziałem oba filmy i on mnie nie miał totalnie związku. To wyglądało trochę jak taki, nie wiem, reboot dajmy na to czy, czy, czy przedstawienie po... tych postaci w innym świecie. Się chodzi o to, że głównym bohaterem tej serii Nowel jest D. On w, w angielskiej wersji został błędnie przetłumaczony. Jego imię, imię tak jakby zostało błędnie przetłumaczone jako Dan Peel, ale to jest po prostu błędny zapis Dampir. Dan Peel błędny zapis słowa Dampir.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 Ciężko mi będzie znaleźć egzemplarz papierowy. Nie będę go sobie specjalnie sprowadzała ze Stanów, więc kupiłam sobie tego e i mam zamiar przeczytać te wszystkie nowelki. No ale one są bardzo popularne w Japonii. Zresztą sam fakt, że są pisane... Fanfic, któremu się udało. Czy ja wiem, czy fanfic? No bo fanfic czego? Po popularności pierwsze, pierwszego filmu zaczęło to być ciągnięte dalej, nie?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 Futurystyczno, cyberpunkowo, jakiś Tak, bo inaczej to, to jest trochę z dupy. <głosy> Okej. <Okay>. Sorry! <głosy> Serial Experiments Lane, Emiot. Ostatni byłeś bardzo wylewny w tym temacie, opowiedz Serial nam coś. Serial Experiments Lane to jest jedna z najbardziej połypanych serii, jakie było mi dane w życiu obejrzeć. Żeby nie powiedzieć dosadniej. <głosy> A Excel Saga? Ty, ty, ty. Mówię, Ja też ja nie, nie widziałem. Serii. No jezus, Maria, no.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 Znaczy wiesz co, ja uważam, że jeśli chodzi o tą serię, to należy ją obejrzeć, że tak powiem, na głęboką wodę rzuconym. Bo jeżeli zaczniesz rzucać właśnie takie teksty, że, że można domyślać się tego czy tego...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 Bardzo chętnie porozmawiamy na temat Lane z osobami, które ten serial już też widziały. Oczywiście, wasze, że tak. A jeżeli byście chcieli szerzej posłuchać o Lane, to zareklamujemy jeszcze Kronikast na ostatnim odcinku, troszeczkę dość wylewnie zamiotem właśnie o tym, na ten temat mówiliśmy.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 Cybernetyczne żelapinio. Tak. I mujaj to. O Nie, do czego przejdziemy teraz dalej? Paprika, mówisz. Paprika. Nie widziałem tego. Ja, Przybliż Słyszałem dużo o tym filmie. To jest film tylko i wyłącznie, prawda? To też jest Madhouse i to jest mhm. film e, Satoshi Kona. To jest reżyser który nakręcił w swoim życiu cztery filmy. I z tych czterech. To więcej niż my, więc szanuj.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 Co przejdziemy, to też chciałbyś wspomnieć o Ergo Proxy. O Ergo Proxy mogę tylko wspomnieć, tyle że było to post-apo i praktycznie nie pamiętam. Nie zapadało w pamięć. Okej, okay, ja nie widziałem, więc też. Ja widziałem. Pierwsze odcinki zaczynają się troszeczkę. No, no? więc nie pamiętam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 Tego nie ma napisanego. Zwabimy go do pułapki. Gdzie? W Old Dry Well. Stare, suche, dobre. <grymne> Naprawdę? Polskie tłumaczenie Inuyasza. Stare, suche, dobre. Stare, suche, dobre zostanie ze mną forever. Nie? <grymne> no to pozdrawiamy tę te, te osobę, która kiedyś przetłumaczyła. Nie wiem, kto to robi. To mógłby się dobrze jakiś wczesny translator Google'a, ale. Eee, w którym to było, roku, Topesz?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 i któregoś razu przechodząc koło y, jednej ze stacji tokijskich widzi na wielkim teleskrinie y, walkę dwóch na nazwijmy to robotów y, kontrolowanych y, mentalnie, tak, poprzez myśli i owe roboty nazywają się Angels, tak no i ona, to bardziej dziecinna seria była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 gdzie po prostu ludzie się zamykają w pokoju i no na konsoli, bo mają w dupie resztę świata, ludzi i tak dalej, oni mają swoją konsolę swojej gry. I teraz to jest dokładnie to samo. Do tego dochodzi właśnie to, że masz komputer, który wygląda jak kobieta, Macycki. czy mężczyzna, czy przeciwnej właśnie płci niż twoja. Gdzie mam się podpisać? Nie, nie potrzebujesz, jeszcze na zasadzie, wiesz, nałóż gotować i ja die, tak? Tak, tylko problem, o ile otaku jest też troszeczkę czymś innym,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 poduszki z Wajfu. Tak, ale zwróćmy uwagę na to, że na przykład ym, właściciel y, cukierni, której pracuje y, kolega Hideakiego, facet ożenił się ze swoim perskonem. W Japonii już miało miejsce ożeniła tak, się z Tak, ale chodzi mi bardziej o to, co... To jest przerażające. Tak, widzisz, y, zastanawiające bardziej dla mnie jest to, jak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 Tak, ponieważ e, póki nie odbędą stosunku e, płciowego... Przepraszam, ale umowę licencyjną mam w majtkach. Tak. E, to... E, Night może zmienić właściciela, czyli jeśli ktoś inny go pocałuje, dochodzi do resetu. Z Knightem właśnie okazało się, że jest pewien problem, bo w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 Aniu? Tak, już już momencik. Zbytko zerknę. Tak, Co ta się seria jest... Tak, ta ser... Aniu, troszeczkę głośniej. Czekaj, moment, już, chwila. No. Może mi się coś rozjechało. O. No zrób sejwa, nie? Już zrobiłam. <śmiech> Dobrze. <śmiech> wszystko powinno być teraz ok. E... Jest super.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 siadaj pała <głos> dobrze mówisz, tylko głośniej to moja matematyczka lubiła Poczeka, poczekajcie, muszę, muszę, sobie, muszę sobie to przemyśleć <głos> znaczy, rzuć hasło, to może dojdziemy z związkiem przyczynowo-skutkowym, dlaczego akurat to ci się nasunęło do głowy dobra, nieważne nainspirowane <głos> <głos> raportem mniejszości tu się łutnie <głos> tak, tu się utnie.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 osoby, większość osób jest zabijana na miejscu. Te, tych, które... Po których spodziewa się, że popełnią przestępstwo. Natomiast może Świetny się... Świetny system. 10, może 10. się też zdarzyć tak, że yy, osoby takie trafiają na terapię. I jeżeli ta terapia yy, zadziała w odpowiedni sposób, to inaczej. jeżeli, Czyli tak jeżeli po ich myśli... Znaczy się,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 Grałam też w tą, w Visual novelę, ale... Słyszałem bardzo, bardzo złe słowa Jest pod jej adresem. Siedlnia. Siedlnia. Jest okropna. Jest nudna. Czy nie, nie to mi się spodoba? Są wszystkie? Wi no gdzie? No co ty? Nie. To po co no to mam to, to, to, to. <grystanie> Jak ty się wyrażasz? No visual Novela to nie są prawdziwe gry. Już ci to powiedziałam. Tak wiem. No to, to są screenshoty z napisami. Zapamiętałem to bardzo bardzo. Będzie ci to czas. Boże, Emiot się przejął tym, co mu powiedziałam. Że ktoś, za ktoś ona lubi mi coś, mi coś wyjechał w internecie i ja się przejąłem, no. Jezus no po prostu. Ja wolę książki no od normalnych tych, od Wizual Noveli.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 Tak, ale w Psychopasie nie masz. Nie masz no, przestań, taki... nie jestem. Mam 18 lat M Jest nie, dużo mentalnie. Nie mniej takich, wiesz, pogadanek filozoficznych. No nie, bo w goście tego nie było. właśnie mówię. Po prostu oglądałem, żeby nie było. No, nie wiem, 18 lat. Psychopasa nie zmęczyłem w każdym razie. Ale jeżeli polecacie, się, to widocznie coś w tym musi być. Może ja po prostu nie doszedłem do tego punktu, który by nie zahaczył. A czy zmęczyło Cię Anime Blame?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 To się wytnie, koniecznie to wytnijcie, to, to, to była to był, to był, to oh, moja wpadka, to była moja wtopa. Nope. A ty szmato, znajdę cię. Ja mogę teraz przejść do jednego z moich ulubionych anime, Ewę, mianowicie do Steins To też jest chyba na podstawie wizuali, prawda? Tak, ale dajcie mi momencik, dobrze?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 Czy, czy dobrze kojarzę to, że był puszczany jakiś jakiejś niemieckiej telewizji? Mm. Bardzo późno w nocy? To anime jest z tam... roku. A to może nie to? Słysze, to jakieś, wiesz, Bible nie Black, nie Black oglądałeś, czy coś takiego. Nie, Bible Black to ma Ty akurat ten. <laughs> to bym wiedział, co oglądam. <laughs> nie, w każdym to razie to by się kojarzyło, że, że była jakaś taka seria właśnie tam, niby cyberpunk, niby hard SF, a tam były jakieś tam demony, pentagramy w ogóle, co, nie, nie, nie, nie, nie. nie wiem, dum to, to nie to to ja pomyliłem Sushin totalnie, ale też miało tytuł brzmiący z niemieckiego tak jak Ania mówi, jest to adaptacja visual novelki pod tym samym tytułem co tu była i wiadomo visual novel miało tam chyba z 10 różnych zakończeń w anime postanowiono na jedno kanoniczne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 i te wiadomości tekstowe zostały nazwane D-mailami co tylko d, Z tego d e, dzięki czemu, że Kurisa została jakby w ten sposób ocalona ona dołącza do zespołu i wspólnie opracowują maszynę, która umożliwia przesyłanie wspomnień w, w, prze w przeszłość co de facto powoduje, że e, jesteś w stanie podróżować w czasie w ten sposób no i teraz jest tak, mamy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 Są... Czy znaczy, chcesz powiedzieć, że są wszyscy nijacy, nie, czy chcesz powiedzieć, że wszyscy są szarzy? Nie, są, są po prostu prawdziwymi ludźmi, tak? bo żadne z nas nie jest tak naprawdę dobrym nie człowiekiem. Czyli są szarzy. Nie ma złych, nie ma dobrych. Każdy no, oni, ma coś za uszami, ale mają dobre kierują intencje. kierują się przede wszystkim swoim dobrem, chęcią przeżycia. Nie zwracają uwagi na to, że mogą przy, przy tym ucierpieć inni ludzie.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 no, także... Midichlorianie dał nam tylko jedną, jedyną dobrą rzecz. Jedną, jedyną dobrą rzecz. Epizod 1 Star Wars Racer. Pierwszy epizod Star Warsów dał nam tylko i wyłącznie A -a. to. Czyli pojawienie się Midichlorianów, czyli tak, z, tak zwane odlanie się na markę Star Warsów i odarcie od, od, od z tej mitycznej mocy i w ogóle jako biologię. E, no, to przynajmniej zrobili świetnego racera. Tak w temacie Battleship Iomacy. No nie, to powiesz dywagacje z mojej strony, nieważne. A stałości to są te ze spokiem, tak? Tak, nie. tak, tak. L live Long and Prosper. To Vader mówił Lukowi. W Hogwarcie. W Hogwarcie, tak. To było przed bitwą o Hogwart. A myślałem, że to było przed bitwą o pięści. Nie, pierścień to miał Voldemort. Pomieszałeś filmy, chłopie. Nie pomyl film! Boże ale nas winczują. Ile żeśmy fandomów właśnie obrazili?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 Moje notatki mają 6 stron na 4. Moje 3 strony. No i co? I nic. Moje odnośnie odcinków horror, o horrorze miały 17 stron. No, Dobra. to pierwszy z tych dwóch pozostałych tytułów to jest In Search of the Lost. Ja to Jest to serial Usi na Miraiwo Motomete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 Żegnamy się. W 20 odcinku jubiloszowym przed Państwem, przed mikrofonami, Byni, Fenek, którego nie ma. Ania Ogala. Papa. Pa. Agusia Zygmunt. Papa. Darek Topeszymański. Do widzenia. I ja, Michał Miankowski, Żegnamy Was. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się i papa. Pa. Pa. Hej, hej. Pa.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 Prawda w oczy ale. But it works. Art to the Emiot. <głos> tak. <głos> o, pipu, pipu. <głos> Urwał przekrętło do żaluzji. Zgadnijcie, kto je naprawiał. Bazyl? <głos> Przypomnę Wam tylko baterię od od, od prysznica, nie? Ale... Znalazł mi taśmę klejącą. <głos>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 Żyletki i kwas. Tak, pyszne są. Nie, nie wiecie, co tracicie, nie? Jeszcze żelapinio do tego i będzie w ogóle piękne. <grym> <grym> mm. Najlepiej. Popłakałem się. Nie dziwię ci się, bo ja też mam oczu. <grym> no nie słyszeliście nigdy tego określenia. <grym> nie. nie. Ja tylko znam to nie? <grym> <grym> lapinio też jest cudowne. wiem